Witam serdecznie. Dzisiaj gościem w audycji jest Marcin. Marcin ma bardzo dramatyczną, chociaż obecnie bardzo pozytywną historię życia. Bardzo dramatyczną, dlatego, ale opowie o tym sam. Zanim usłyszymy jednak o jego dramatyzmie, to chcemy lepiej poznać Marcina. Marcin, powiedz nam o sobie, kim jesteś, ile masz lat, czym się zajmujesz. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mam na imię Marcin. Mam 31 lat. Zajmuję się produkcją schodów i drzwi i dodatkowo jeszcze otwarłem jakiś czas temu sklep z lewozmywakami kuchennymi. Okej, okay, czyli wiemy, że jesteś przedsiębiorcą. Powiedz nam, jak to się stało, że wszedłeś na drogę przedsiębiorczości? Czy pochodzi z takiej rodziny? Czy ktoś się namówił? bo to, o czym tutaj mówisz, tak, mówisz o dwóch swoich firmach, które masz i w jaki, opowiedz nam no więcej, jak zacząłeś swoją przygodę z przedsiębiorczością? Znaczy, jeśli chodzi o kwestię tutaj przedsiębiorczości, to w mojej rodzinie raczej nie jest to jakoś nam piętnowane, wręcz przeciwnie, raczej... Ludzie z, z mojego otoczenia bardziej byli skłonni ku pracy u kogoś. Bynajmniej gdy zacząłem praktyki jako stolarz, już zauważyłem, że w pierwszym okresie, w pierwszym roku, w którym zacząłem praktykę, myślałem nad tym, aby jak tutaj coś zrobić po godzinach, żeby tutaj ewentualnie coś dorobić. Co prawda ten, w tym okresie y, bardzo, bardzo blokował mnie stres nawet w nauce zawodu i w ogóle w szkole, aczkolwiek to było spowodowane też innymi rzeczami. Bynajmniej y, po pięciu po praktyce i później też pracy w dwóch różnych stolarniach podjąłem, że tak powiem, starania, aby samemu działać wstępnie po godzinach, a później otwarłem własny zakład stolarski. Ok, otworzyłeś własny zakład stolarski. Jak dawno to było, powiedz, ile lat temu go otworzyłeś? I powiedz, jakie były twoje oczekiwania, kiedy otwierałeś to, co chciałeś osiągnąć? No właśnie tu stał ten pewien problem, ponieważ gdy otwierałem ten zakład stolarski, to tak naprawdę... To, to było w 2008 roku formalnie, już był e, otwarty. I tak naprawdę, jak zaczynałem, to tak moje myśli były typu byle starczyło na ZUS i na chleb. To było błędne myślenie, to spowodowało późniejsze też e, problemy. Okay. Zacząłeś firmę, tak? E, część słuchaczy jest przed takim doświadczeniem, część w trakcie, część po. Zacząłeś firmę i powiedz... E, jak to szło? Szło bardzo fajnie, byli klienci, mieli dużo pieniędzy, czy szło opornie, czy było różnie? Opowiedz, jakie były z początki? Łagodnie mówiąc, początki były nie za ciekawe, ponieważ też nie miałem wszystkich maszyn. Zaczynałem też to z wspólnikiem, który nie do końca żeśmy się dogadywali nie potrafiłem wypowiadać swoich tam po prostu rzeczy, które mi się nie podobały. Nie potrafiłem po prostu rozmawiać. Do tego też wchodząc w ten biznes, tak naprawdę nie mieliśmy zaplecza finansowego i nie mieliśmy wszystkich sprzętów, które powodowały, że tak powiem, że możemy normalnie funkcjonować. Za każdym razem było trzeba coś dokupywać i brało się zaliczki, które też spowodowały później braki... W, w pełnościach. Okej, okay, czyli znany taki schemat u przedsiębiorcy, kiedy zaczyna się, nie mając odpowiedniego i doświadczenia, i kapitału, kiedy jedzie się na przykład na zaliczkach, tak, w branży szkoleniowej, też opowiadał mi kiedyś znajomy, miał podobną sytuację, że Robił szkolenie, brał zaliczki. Te zaliczki były mu potrzebne na dzisiaj, ale jak się zbliżało już szkolenie, musiał zapłacić za sale wszystkie rzeczy, więc on szybko organizował nowe szkolenie po to, żeby mieć kolejne zaliczki. Rzeczywiście w taką spiralę zaliczkową można wpaść, ale z tego co wiem, w pewnym momencie popadłeś też w długi, tak? Te, te długi były spowodowane dokładnie tą sytuacją w firmie, znaczy długi to, że tak powiem, ja nigdy nie miałem pieniędzy, e, nigdy nie miałem odłożonych, nie wiedziałem w ogóle, co, co to znaczy tak naprawdę, nie? E, miałem tam znajomych, którzy suk sukcesywnie sobie tam odkładali. Byłem nauczony po prostu zawsze pożyczać. Gdy przyszła w 2000, pod koniec 2012 roku, miałem e, możliwość zrobienia większej inwestycji, e, be, ale warunek był taki, że ta... To nie dawali po prostu zadatku na to. Też się zadłużyłem sporo w bankach po to, żeby to zrobić, ale już przyszły większe pieniądze, przyszły też większe problemy, z którymi sobie nie dawałem rady. Okej, okay, powiedziałeś o tym zadłużeniu i o problemach, tak? Jakiego rodzaju problemy to były? Co, co Cię spotkało? Jakie wybory podjąłeś, które wpędziły Cię w jeszcze większe problemy? Znaczy generalnie poza bankowymi kredytami, które nabrałem, to pożyczałem też od osób prywatnych na wysoki procent, co, co spowodowało spiralę długów później. Zacząłem też brać narkotyki, co już w ogóle było, że tak powiem, gwoździem do trumny przysłowiowym. Bynajmniej, no już wtedy tylko problemy zaczęły się nawarstwiać i po, pogłębiać. Czy bezpośrednią przyczyną tego, że wszedłeś w uzależnienie, w narkotyki, było to, że nie radziłeś sobie emocjonalnie z tą całą sytuacją, czy była jakieś inna przyczyna? Generalnie to, bo wie, wiele przyczyn było. Tak naprawdę to, że sobie nie mogłem tam poradzić w firmie finansowo, po części zaczęły się problemy też e, rodzinne e, i to wszystko się razem kumulowało, co spowodowało też złe towarzystwo oczywiście które skłaniało ku takim złym, złemu nastawieniu, co też w ogóle nie pomagało. Nie do tego zbyt dużo pracowników miałem, miałem których też nie potrafiłem zwolnić, co zaczęło się nakłada, nakładać też dodatkowe wypłaty, które tak naprawdę de facto nie powinienem w ogóle ich dawać. Wiesz, kiedy słucha się tego z boku, wiadomo, to jest inna sytuacja, to y, zawsze jak się słucha z boku, to człowiek jest mądrzejszy ale też jak się patrzy na swoje życie z boku, to jakby typowe, typowe pułapki przedsiębiorców wpadłeś, do które po prostu ludzie wpadają najczęściej tak? i nie, nawet niezależnie od tego, tutaj ty sam wspominałeś, że nie miałeś specjalnie wiedzy ani doświadczenia, ani takiego backgroundu przedsiębiorczego w rodzinie, ale nawet ludzie, którzy mają, niby to wiedzą, a później kiedy dochodzą emocje, różne rzeczy, chciwość, lęk się odzywa, Człowiek niestety popełnia takie błędy, ale wiemy w twoim wypadku, że sytuacja się zmieniła. Czy możesz po po powiedzieć, jaki był taki pierwszy moment, kiedy, kiedy zaczęłeś coś zmieniać? Taka pierwsza myśl, pierwsza jakaś intuicja. Powiedz, jak to było. Znaczy, generalnie, jak doszła do mnie świadomość, i po przeczytaniu książki Briana T Tracy, Potęga pewności siebie i tam druga bodajże była zmienić myślenia, zmienić swoje życie, no to tam wyraźnie było napisane, że, że można wyznaczać sobie w życiu cel. I że prędzej czy później do tego celu, jak konsekwentnie będzie się nożyło, to się do niego dojdzie. Nigdy tego nie wiedziałem, nigdy nie wyznaczałem sobie żadnych celów. Mało tego, wchodząc w ogóle w przedsiębiorczość, no to nie, wyzna nie wyznaczałem sobie jakikolwiek nie robiłem żadnego biznesplanu, żadnego oszacowania plusów, minusów, niczego. Dopiero po przeczytaniu tych książek zacząłem sobie spra zdawać sprawę, że tak naprawdę możemy, możemy realnie zmienić swoje życie, że tak naprawdę ja sam jestem odpowiedzialny za swoje życie i tylko ja mogę winić siebie za swoje błędy i przestać owiniać od otoczenie obok. De dlatego zacząłem e, po prostu e, od uświadomienia sobie tego, że to jest możliwe i zacząłem sukcesywnie e, wdrażać wszystko w, w życie. Okay. Z tego co wiem, to nie byłeś w takiej fazie uzależnienia, że potrzebowałeś ośrodka, tak? że y, to jest jeszcze taka faza, że można, można wyjść samemu. Natomiast chodzi mi o pewną rzecz jeszcze. Powiedziałeś, że przeczytałeś książkę Terej Właśnie chodzi mi o ten moment przed. Jak to się stało? Tak? No, zacząłeś wchodzić w uzależnienie, nie, nie szło ci z firmą, nie miałeś jakiegoś takiego doświadczenia i żeby czytać książki, zdobywać wiedzę i nagle sięgnęłaś po książkę. Właśnie o to mi chodzi. Jakby skąd powstał ten pomysł? Jak to się stało? Oj, to było przypadkowe, ponieważ... Po części straciłem swój firmowy telefon, po prostu z przyczyn, że tak powiem, emocjonalnych nie radziłem sobie też z klientami i został powierzony tam mojej rodzinie ten telefon. Pojechałem sobie wziąć drugi w innej sieci i tam po prostu był audiobook, który był chyba nawet na pierwszej stronie, no nie pamiętam, bynajmniej z audiobooka, audiobook to był pierwsza moja książka tak naprawdę, bo nawet te, przedtem nie czytałem nic książkowego. I wtedy jak słuchając tego, to te myśli, jak Słuchając tego, to dochodziły te pewne rzeczy do mnie. Naprawdę, to był czysty przypadek, nie? Szukałem pewnego złotego środka magicznej różdżki, która tak naprawdę była w tej książce zawarta, aczkolwiek no, potrzeba pewnej pracy i determinacji, żeby dojść do pewnych sukcesów, do których już doszłem. Okej, okay, teraz Twoje życie wygląda inaczej, ale wracamy do tego momentu. Powiedziałeś, że po raz pierwszy czytałeś o celu, o wzięciu odpowiedzialności za swoje życie. Biblia też mówi, że gdzie, gdzie nie ma wizji, tam naród ginie. Tam ludzie się rozpierzchają, w niektórych tłumaczeniach jest. Czyli ta wizja, patrzenie na to, że mogę coś osiągnąć, mam jakieś cele, jest bardzo ważna. Powiedz, była jedna książka, druga książka i jakieś szkolenia... Powiedz, jakie takie, jakie myśli, tak, te pierwsze myśli, które słyszałeś, co to były za myśli, do, do czego one Cię nakłaniały, czy, czy co odkrywałeś, tak? O jednej rzeczy powiedziałeś, że można mieć cele w życiu. Co jeszcze ci tak poruszało, kiedy zaczynałeś odkrywać inną stronę życia? czy znaczy w tym całym zmianie, no to widziałem same dobre, pozytywne aspekty, no pomijając, znaczy jeszcze był taki, taki aspekt tego wszystkiego, że my, poza tym narkotykami to po, później tak czy owak został mi jeszcze jeden nauk, na przykład palenie papierosów, paliłem dwie paczki już dziennie i, i zmiana nawet, tego tak naprawdę zmieniłem to w jeden dzień, nie? bo pisało w tych książkach, że tam wystarczy zmieniać myśli, no ale zacząłem to robić zaczęło to skutkować, to jak to skutkuje, do to do dlaczego inne metody z tej książki nie miałyby skutkować. Tak zacząłem sukcesywnie pewne rzeczy przerabiać, później jak już było ileś tych książek, wracałem do niej, nagle coś tam innego wyciągałem z tej książki i sukcesywnie jakieś tam jedno słowo czasami wystarczyło do tego, żeby zmieniać pewne nastawienia, ale nastawienia to też nie było tak, że tylko w myślach, bo tak naprawdę oddziaływały później na moje ciało, na moje czyny, i reagowałem na pewne wydarzenia w swoim życiu całkiem inaczej, co też de facto później powodowało zmianę też u innych ludzi. Widzieli pewne zmiany u mnie, które owocowały lepszą relacją i lepszym kontaktem. Okej, okay. no to jest bardzo ciekawe właśnie, co powiedziałeś, tak? Czyli wchodziłeś w ten świat, zacząłeś odkrywać, że zmieniając swoje myśli zmieniasz swoje czyny, swoje nawyki, tak zmieniasz swój los, czyli tu mówiłeś o narkotykach, mówiłeś o papierosach, a powiedz, jak to, co czytałeś, to, co słuchałeś, to, w czym się rozwijałeś, jak to wpłynęło na twoje podejście do biznesu, do prowadzenia firmy? No zacząłem systematycznie, tutaj bardzo moja małżonka mi pomogła też w tym, bo ona zaczęła bardzo skrupulatnie liczyć każdą złotówkę, Wypisywałem wszystkie koszta związane z produkcją danego wyboru wyrobu. Liczyliśmy tak naprawdę wszystko i staraliśmy się związać koniec z końcem, ale zaczynaliśmy od wypisywania też swoich długów i od wszystkich rzeczy tak naprawdę, które potrzebne nam są do funkcjonowania. No właśnie, tak jak, tak jak się słucha, ja rozumiem, że rozwój osobisty ma niejedno oblicze i czasami ma bardzo dziwaczne oblicza, ale taki zdrowo pojęty rozwój osobisty właśnie, tutaj mamy bardzo dobry przykład człowieka, który wszedł w to, zaczął stawiać sobie cele, zaczął mieć jakąś ekscytację z życia, z dnia na dzień zostawił uzależnienie i też ciekawa rzecz właśnie tutaj z tymi długami, tak, czyli nagle zaczynamy liczyć pieniądze, bo pieniądze się liczą, tak? więc zaczynamy do nich inaczej podchodzić, z jakiś plan spłaty, zaczynamy nad tym panować i to są początki. Teraz firma się rozwija można powiedzieć tak, no dobrze, nie masz długów, firma się rozwija, nie masz uzależnień, więc czy rozwój osobisty spełni już swoją rolę, czy jeszcze jest, czy jeszcze dalej się rozwijasz, czy jeżeli tak, to, to dlaczego, to po co Ci to? Ojejku, jeśli chodzi o mój rozwój osobisty, to no, myślę, że on się nigdy nie, nie, nie zakończy, ponieważ jest to fascynujące i tak naprawdę e, próbuję się stać najlepszą wersją samego siebie. E, jest to, ciężko jest to opisać, nie? aczkolwiek e, pe, naprawdę złe sytuacje, które czasami w, spotykają nas w życiu, się okazują na, na pierwszy rzut oka złe, z perspektywy czasu okazują się naprawdę czymś, jakąś wskazówką, która doprowadza nas do lepszego życia. Rozwój osobisty dał mi wiele, naprawdę, jeśli chodzi tutaj o kwestie prowadzenia firmy, jeśli chodzi tutaj o relacje z dzieckiem czy z żoną, czy nawet z rodzicami, czy w ogóle, ogólnie z całą rodziną. Nie? I Cały czas zamierzam się rozwijać i widzę tutaj realne, realne naprawdę spełnienie w tym. Okej, okay, dzięki. To co powiedziałeś, tak, że to co jest złe może być obrócone na złe, tak? Tutaj chcę jakby też jasno dopowiedzieć, że pewne rzeczy w naszym życiu są złe i nie ma co mówić, że nie są. Natomiast one mogą być obrócone na dobre rzeczy. I czasami nawet na większe, niż gdyby tych złych rzeczy nie było, tak? Życie daje nam pewien feedback, czyli coś robimy, ponosimy konsekwencje tych decyzji. Kiedy widzimy, że jesteśmy w czymś, co nie jest właściwe, mówimy sobie, okej, okay, coś źle robię, muszę zmienić swoje myślenie, swoje postępowanie i tu jest szansa właśnie, i tu jest szansa na zmianę. Powiedz nam też pokrótce o tym, wiem, że Bóg zaczął odgrywać swoją rolę w Twoim życiu i... To jest czasami zmaganie też ludzi, którzy wchodzą w rozwój osobisty. Często to jest, ta, to jest tego typu przejście, że nie radzę sobie ze swoim życiem, bardziej widzę, że to okoliczności, ludzie, pieniądze decydują. W pewnym momencie za, człowiek zachwyci się rozwojem osobistym i mówi sobie tak, ale to przecież ja mogę, ja potrafię, ja wyznaczę cele, ja zrobię, więc kwestia Boga wydaje się tutaj tak, pod takim, takim zapytania. no dobrze, no to w takim razie po co mi Bóg? Wiem, że dla Ciebie Bóg zaczął odgrywać ważną rolę w życiu. Powiedz trochę o tym aspekcie. Znaczy, wywodzę się z rodziny katolickiej i że tak powiem Bóg i wiara była w mojej rodzinie dosyć bardzo znacząca. Aczkolwiek no nie odczuwałem jakoś mega, mega mocno potrzeby chodzenia do kościoła czy, czy coś podobnego, z tym, że jak zacząłem się zajmować rozwojem osobistym, e, wiele aspektów zaczęło się, że tak powiem, wiązać w jakiś tam jeden supełek i zacząłem czytać też pewne rzeczy związane z, z wiarą, e, Okej, okay, właśnie, czyli ten moment, kiedy wchodzimy w rozwój osobisty, to jest rzecz, którą ludzie czasami zauważają, to co powiedziałaś Marcin, że nagle człowiek odkrywa, okej, okay, ale pewne rzeczy wiążą się z wiarą, tak? że nie wiem, ktoś cytuje Biblię, ktoś odwołuje się do pewnych zasad moralnych, nagle widzimy w tym powiązanie tak? i myślę, że takim jednym z ważniejszych elementów to jest zrozumienie, że jako ludzie mamy pewną odpowiedzialność. Biblia to fajnie mówi, że niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię zostawił synom ludzkim. Czyli my na ziemi tutaj decydujemy, my podejmujemy decyzje. Bóg dał nam pewne wskazówki w Biblii, daje nam wskazówki w naszym sumieniu, natomiast my decydujemy, co zrobić. Myślę, że ważną rzeczą, która, która szczególnie dla ludzi w rozwoju osobistym może być ważna, to jest doświadczenie Boga moja przygoda wiary zaczęła się od doświadczenia tak doświadczyłem Bożej miłości, kiedy miałem 18 lat i zrozumiałem, że Bóg nie jest teorią i teraz wiedząc te wszystkie rzeczy w rozwoju osobistym, wiedząc o naszej odpowiedzialności, biorąc odpowiedzialność za nasze życie, ważne jest zrozumieć, że Bóg nie jest tutaj tylko teorią i człowiekiem, który dał nam zestaw wskazówek Bóg nie jest człowiekiem, ale tak mi się powiedziało, że nie jest osobą, która dała zestaw wskazówek, tylko jest kimś, kogo możemy realnie doświadczyć Zauważyłem, że to, co jest w rozwoju osobistym, tak naprawdę, jest też bardzo powiązane to, co daje nam wiara i religia. Takim punktem moim odniesienia też było właśnie doświadczenie Boga. Nie będę teraz tego tutaj już rozwijał, ale naprawdę poczułem pewną więź, której nigdy, nigdy wcześniej nie miałem i tak naprawdę wchodząc w rozwój osobisty słyszałem o pewnych wartościach, pewnych rzeczach, które powinien człowiek mieć, żeby z, żyć zgodnie z swoimi wartościami, to wtedy funkcjonuje po prostu lepiej, nie? I tak naprawdę nie mogłem przeskoczyć w rozwoju osobistym pewnych pewnych rzeczy, dopiero tak naprawdę głęboka wiara i doświadczenie Boga pozwoliło mi na, tak naprawdę przeskoczyć o nie jeden poziom, tylko o parę poziomów. Dzięki Marcin. No to jest ważne, co powiedziałeś. Są pewne rzeczy, które możemy zrobić jako ludzie i musimy zrobić. I Bóg ich za nas nie zrobi. Ale czasami dochodzimy do tak zwanej ściany sufitu, jakkolwiek to określimy, czyli momentów, kiedy dalej już nie możemy pójść i wtedy poproszenie Boga o pomoc sprawia, że kiedy On daje nam to doświadczenie pomocy, my wiemy, że to jest On. Dla każdego z nas to przychodzi w inny sposób i jesteśmy w stanie zrobić rzeczy, których w inny sposób nie bylibyśmy w stanie zrobić. Tak? Dla każdego to może być coś innego. Pamiętam, jak terapeuta uzależnień jest, jak pracowaliśmy z ludźmi, tam kwestia wychodziła prędzej czy później, palenia papierosów i byli ludzie, którzy tak, tutaj bardziej doświadczył, rzucali od ręki, a byli tacy, którzy próbowali, próbowali nic i po modlitwie, jak grę odjął, to odchodziło. Więc to, co chcemy tutaj zarysować w tej, w tej rozmowie z Marcinem, to pokazanie, że zawsze jest nadzieja. Obojętnie w jakiej sytuacji jesteś, może też pogrążyłeś się w jakimś nałogu albo zaczynałeś się pogrążać, może jesteś w długach, a może po prostu odczuwasz, no nie wiem, czy to życie ma jakiś sens, czy jest coś więcej. Są miejsca, są osoby, są książki, jest mnóstwo materiałów, także darmowych, na mojej stronie, na moim kanale YouTube też znajdziesz wiele takich rzeczy, które mogą zmienić Twoje myślenie, a przez zmianę myślenia zmienić też Twoje życie. Chcę Ci powiedzieć, że, jest, że możesz w życiu być szczęśliwy, że jest część, którą Ty możesz zrobić, że są rzeczy, które Bóg może dla Ciebie zrobić, że są ludzie, z którymi możesz się spotkać, którzy podobnie uważają, więc ja osobiście życzę Ci tego, żebyś rozwijał się w życiu, niezależnie w jakim miejscu jesteś. Bo nawet jeżeli osiągnęłeś już bardzo dużo, to ciągle w życiu właśnie niesie ze sobą to jest że ciągle najpiękniejsze jest przed nami. Wierzę, że to naprawdę najpiękniejsze jest po naszej śmierci, ale już tutaj na Ziemi mamy wiele pięknych rzeczy, które Bóg dla nas przygotował i życzy żeby się je odkrył i w nie wszedł. Dzięki Marcin za rozmowę. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej audycji.